Witam Fantasmageria, podcast o grach komputerowych i konsolowych odcinek 62. Ja nazywam się Damian Paruch a Dachman, Dakman. <laughs> a ze mną jest. No. Trzymaj się. E, dobrze. Bernard. E, no, Bernardzie, może zaczniemy od tej smutnej wiadomości. Że myśleliśmy, że. Umarł. Tak, że myśleliśmy, że. że... Nasze polskie poletko jest dosyć odporne na kryzys, bo jak to przychodzi wszystko z, z opóźnieniem do naszych krajów, to tak samo przed internet z opóźnieniem, więc ta moda na, na powiedzmy na, na sprawdzanie wszystko w internecie, a nie czytanie magazynów, powiedzmy, jakby była lekko przesunięta w czasie, ale nie spodziewaliśmy się, że chyba po tym, jak upadły te największe magazyny o grach e, amerykańskie, no, że coś takiego się stanie na. Jak w ogóle przyjmujesz do wiadomości to, że po prostu w Polsce zaczyna się dziać to samo, co, co już się dzieje po prostu, albo od jakiegoś czasu się działo za granicą? No wiesz, nie czytałem klika. Powiem się, że klika już, klika już, jak ja jeszcze czytałem gazetę, jak klik wyszedł, to ja już nie czytałem gazet. No tak. Czytałem magazynów no właśnie, o to chodzi, że, że jak, jak się zastanowimy, no nie, to my już te swoje taki kryzys, jeśli chodzi o magazyny, przeżyliśmy na polskim rynku, prawda? No wiesz, to był, to był kryzys. Tak, to był kryzys. Pamiętamy to przecież top secret. Padł. Secret Service. Pan Secret Service, pod Reset, pad Gambler, pad świat gier komputerowy. Wszystko, po prostu jakby. To były naprawdę dobre magazyny, to były naprawdę na dobrym poziomie magazyny. Klik, no sorry. No, klik miał przede wszystkim duże wsparcie zagranicznego no, wydawcy, prawda? Bo te wszystkie, wszystkie te magazyny zostały wykupione i naprawdę powiedzmy, widać było, że za tym stoi kuba kasy, że postawiono na ten model taki każdy, ma, każdy magazyn musi być wydany z płytką, z pełną grą albo nawet z kilkoma. Dlatego, tak. że jeśli, jeśli nie ma tych pełnych gier, to wiadomo, że magazyn się nie sprzeda, bo nawet nie musiałbym mieć tekstu w magazyn, bo i Właściwie... tak by się sprzedał. Bo i tak ja ja się nie mało ja się staje. zastanawiam teraz, czy te magazyny, które my mamy, tak? y, które, które, które, które wyszły. No, ja myślę, że upadek pism o grach zaczął się wraz właśnie z rozwojem y, CD-coverów, prawda? cover CD. A nie z rozwojem internetu, naprawdę. W pewnym momencie okazało się, że więcej się poświęca, że że interże te magazyny. Ludzie zaczęli kłacać tylko właśnie dla zawartości, nie dla treści, w związku z czym treść zaczęła być coraz durniejsza, pisana do coraz głupszego odbiorcy, którym w zasadzie się i tak nie czyta, bo on to kupuje tylko po to, żeby mieć zawartość CD. Znaczy ja bym się tutaj może nie zgodził... Może ale... może, może, nie, może, przesadzam, że to się zaczął upadek, ale... Ale wiesz, co mi, się chodzi, to... mi się wydaje, że to może nie, nie, nie odbiorca stawał się, powiedzmy, nie, nie odbiorca był coraz powiedzmy na niższym poziomie intelektualnym, tylko chodziło o to, że my Mieliśmy z wiekiem coraz większe oczekiwania co do, co do tego, co czytaliśmy, prawda? Że co innego no tak. jak, jak czytaliśmy tekst jako 15-latkowie, a co innego jak czytamy tekst jako 20 parolatkowie, czytamy jeszcze więcej, no nie? Bo, bo chodzi o to, że za każdym razem, no nie, te, te magazyny po prostu są pisane przez tych samych ludzi, czy przez same osoby yy, praktycznie dla tej samej grupy docelowej, prawda? Czyli do, dla młodych graczy, którzy którzy lubią dowiedzieć się o czymś, o jakiejś grze przed premierą, prawda, albo ewentualnie to się rzadziej zdarza, mimo wszystko, zdecydować się, zdecydować o zakupie pewnej gry właśnie przez, no, zapoznanie się wcześniej z recenzją. I tu jest bardzo ciekawy, ciekawa rzecz, o której wspomniałeś, no nie? Te cover CD. Moim zdaniem właśnie w pewnym momencie, kiedy te, te płytki zaczęły się pojawiać, prawda, no to mm -hmm. było coś takiego, że było takie prawo dżungli ludzie nie mogli na przykład pozwolić sobie, albo nie, nie, nie, nie było czasu, żeby na przykład albo nie, no z różnych powodów nie kupowali wszystkich magazynów, jakie się pojawiały, tylko no, wybierali kilka. Więc wybierali następowała wstępna... dokładnie. Tak, następowała wstępna a to, że na przykład Secret Service praktycznie strasznie późno się zorientował, no nie? Że, że trzeba dodawać te płytki z pełnymi grami, chociaż był jakby prekursorem, bo nie wiem czy pamiętasz, ale Secret Service był pierwszym magazynem, który do, do, do, tak, dodał do dodał dyskietkę i, to, ta, ta i tam były już Była dyskietka, ja miałem gdzieś te... Tam demy, te demy, na, na przykład, demy, nie te dyskietki, szczerze mówiąc. No wiesz, no to są, to są rzeczy, które można gdzieś tam, z powodów sentymentalnych, ale są totalnie nieprzydatne w dzisiejszych czasach. I wtedy nastąpiła właśnie ta, ta, ta wstępna selekcja. Kiedy, kiedy CD Action zaczął dać płytki do swoich majazynów, no nie i dodawali naprawdę tam całkiem interesujące materiały, bo gazeta jako, jako sama, jako samo pismo w ogóle nie broniło się niczym. A Secret Service to była marka. Marka no naprawdę taka, że w, no chyba no dla każdego to było największe pismo, prawda? Były te pewne kłótnie domowe, nie wiem, czy pamiętasz, był taki okres, w którym Marcin Przasnyski, Martinez odszedł Secret Service tak. no i oni tam tworzyli wtedy swoją, swoją wersję kompendium wiedzy, czyli tej książki, którą wydawali raz na jakiś tak, czas autorzy tak, tak, Secret Service i tam był jakiś problem, że o ile nazwa była zastrzeżona, to znak handlowy nie był przez nikogo zarejestrowany no i okazało się, że tam właściciele, znaczy właściciele właśnie Marcin jak czy jego brat, bo już nie dokładnie nie pamiętam jak to się rozwijało, za, zarejestrował ten znak. No i w tym momencie powstała taka, taki prawny dylemat. A ze względu na to, że zmieniono tą nazwę, pamiętasz, na New S Service. Tak, tak. Wiesz, nagle jakby Adidas musi zmienić nazwę na Adidos. Bo Adidas, jakich... na new Didas, albo albo new na Adidas. Nike na, na Mikey. Albo coś takiego. Wiesz no. taki, taki, taki, taka, taka zmiana po prostu, że mimo wszystko. No wiesz, że to, jest, że to jest to samo, ale przez to, że nagle logo się zmienia, nazwa się zmienia, to masz wrażenie, że masz z jakąś do czynienia z podróbką. I to był taki chyba pierwszy krok, no nie, który, który jakby był na tej takiej. No już w sumie niedługiej drodze do tego, że w końcu pismo, chyba tam z 90 -tym którymś numerem padło. I dla mnie to był taki szok, dlatego że ja byłem. Znaczy, wiesz, ja byłem w sekret od początku. Ja mam, ja mam wszystkie. A ja to ja, znaczy ja miałem, ja, ja się pozbywam, pozbyłem śmieci, na szczęście. Ja bardzo lubiłem reset. To tak odskocznia do tego, że reset był. Tam było naprawdę wiele interesujących rzeczy, które których na przykład lubisz sobie poczytać, które niekoniecznie są związane z grami. Był ten tak zwany dział odloty, który był w całości poświęcony na przykład nam filmowi, jakimś na przykład, nie no, wiem, były, były. jakieś takie artykuły, artykuły mogłeś mówić, na przykład o zjawiskach paranormalnych, takie ciekawostki. Dodatkowo Reset y, wydawał też komiksy, pamiętasz, y, też jakby był prekursorem w tej, tej sprawie, że po prostu no, wydawali takie były, pełnoformatowe... Takie, takie, takie nędzne komiksy, były, były rzeczywiście... No były świetne, ja nie będę, że nędzny. A na czy, nie, czy wiesz, to nie, on nie był chyba prokur z prokursorem. Znaczy... No, to... Prokur już, to już przecież dawał już, już, już inne, już chyba Top Secret, coś tam dawał czasem Secret Service, dawał jakieś takie główienka. Tamte czasy akurat różnie od, od, od czasu współczesnych, się tak wyrażę, wtedy miałeś nadmiar gazet, magazynów na rynku. Ja wiem, że Top Secret był magazynem do swoich ostatnich dni naprawdę popularnym, to, to, to, to nie ma znaczenia, ale popularność to nie wszystko, to trzeba umieć wiesz, jakby skapitalizować tą popularność. Yy, spowodować, żeby te, to, to przynosiło zysk. I mi się wydaje, że z, eko, z ekonomicznego punktu widzenia, no to cykl został zamknięty. Dlatego, że wątpię, żeby jakikolwiek inny czynnik to no nie mógł wpłynąć na to, że, że magazyn został po prostu tak pogrzebany. No niestety, z niestety. Pajka jest w 1996 roku, więc w 96. No. no. Tak, to czy akurat wtedy tak samo jak, jak Top Secret, bo Top Secret ta pierwsza edycja wychodziła w czyli, no, czyli czyli czyli widzisz to nie możesz powiedzieć, że to już że My Bajtek upadł jak jak Top Secret. Właśnie, wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy właśnie więcej upadały w poprzednich po, podobnych no tak, to Tak, wiesz, wie, że Bajtek to był taki magazyn, który czytaliśmy wtedy, kiedy nasza przygoda zaczynała się z komputerami, kiedy mieliśmy 8 bitowe komputery Commodore 64 pierwszego. Dokładnie. No tak, bo Secret, secret zaczęli, zaczęli wydawać, jak już upadał ten. Jak upadał Top Secret, rzeczywiście. Już wtedy Amiga była na rynku dosyć tak, mocno tak, osadzona. Tak. Tam część chłopaków z Top Secretu przeszło do... Yy, do, do stworzyli, tam założyli tego Secret Service. Co, co tak. Pamiętam, dobrze mówię? I wtedy się, się zmienił na naczelny i tak dalej, nie? No czy tam, tam tak, trzon, tak. trzon Top co został jaki był, tylko chodziło o to, że ja.. ja no się nie, nie był że... spadł. czy ty? No... no. to jest historia, o, o, którą musielibyśmy tutaj skorygować, no nie? żeby ten. Ale to jest łatwo do sprawdzenia, wystarczy wejść na Wikipedię lub gdziekolwiek idzie i poczytać o historii Top Secretu, ale. Właśnie ja pamiętam, że dla mnie Secret Service, no nie, kiedy ja zacząłem go czytać, to fenomenalna grafika gier, która tam się pojawiała Jeszcze nie marzyłem wtedy o PC -cie. miałem no, czy nie mi się pamiętasz, jak Secret Service, bo Top Secret wychodził. Hmm. miał podobne wydanie, wyglądał podobnie jak jak ten, jak Bajtek, czyli to była okładka, powiedzmy, papieru kredowego, a reszta drukowana niemalże na srajtaśmie, nie? Ten, ten papier był taki... Tak, ale, ale wszystko było kolorowe. Ja nie... Tak, tak, ale, przy... ale pamiętaj, że jak wyszedł Cigaret Service, to mu cały dawany na pataki. A, tak, tak, tak, tak, nie, nie, nie, to fakt, to fakt. Ja wiem, że nawet były takie oszczędności i świętej pamięci gambler yy, wręcz... Yy... No, nie wiem z, z, dlaczego, ale miał też takie swoje żółte strony, nie wiem czy pamiętasz. Znaczy nie wiem czy oszczędność te żółte, strony. Te żółte, strony, te żółte strony, te żółte strony były, żół... wiesz, ja, A tam, ja tam nie, nie było żadnego koloru, to wszystko było wydawane właśnie, wiesz, w takich dosyć, to były super e, arcyciekawe rzeczy, no nie, tam wydawane, się, że ale... dla, mnie, dla mnie, generalnie Gadel był moim, moim chyba najulubieńszym pismem e, z tych wszystkich. No, on był taki rzeczywiście poważany, nazywany takim najbardziej dojrzałym. I, i, i naprawdę lubiałem ten magazyn mhm. on nie miał powiedzmy takiej atrakcyjnej szaty graficznej jak CBS Nie on był fajny, naprawdę treściowo te, na, te, na tych żółtych stronach były zawsze jakieś tam wiesz, no, był, był kącik tego Elit dwójki na tym na, na, na żółtych stronach, dobrze tego co pamiętam był kącik cywilizacji na tych stronach były symulatory, tak, były epeki tam były, te, oni organizowali te całe akcje, że się ludzie, wyjeżdżali, łączyli frajd, symulator, się latało nad jakimś lotniskiem grupowo i tak dalej. Właśnie, to jest to, co właśnie w dzisiejszych czasach magazyn z czymś takim był, by się nie sprawdził, dlatego, że funkcje tych właśnie tych żółtych stron przejęły pojedyncze strony poświęcone właśnie albo serwisy poświęcone właśnie tematycznie pewnym grom, pewnym rzeczom, no nie, i dzisiejszych czasach jak ktoś lubi na przykład grę typu Elite 2, czy, no nie wiem, czy, czy, czy... No, gdyby taka była, prawda? To by właśnie na tej stronie wiedział, że znajdzie ludzi, którzy mają te same zainteresowania, mógłby z nimi dyskutować, wymieniać się poglądami. Wtedy tego dokładnie, nie było. Ludzie mieli te swoje żółte strony i to tam robili. Ale jest właśnie... Tutaj nie możemy jednak zaprzeczyć, że chyba największym takim gwoździem do trumny jest internet. No, wiesz co, ja ci powiem szczerze, że nie wiem, czy jest największym gwoździem do trumny internet. Ale myślisz, że jest jakiś taki, nie wiem, czy, czy, co by cię mogło przekonać? Na przykład, że jeśli miałaby powstać gazeta to tak, komputerowych... Ja, ja generalnie, ja bym chciał mieć w gazetach... Powiem hmm. się, ja kupuję magazyny różne dziwnie czasem. Wiesz, fantastykę kupowałem przez lata, jak byłem w Polsce. Przekupowałem też po tym, jak się zaczął pojawiać... Yy... Wiesz, no, tych magazynów fantastycznych nie było dużo. Kupowałem Złotego Smoka, kupowałem Magię jeszcze przez lata. Fagne no, też upadły. No, ciężko tu, tu, tu, tu to akurat obwiniać internet o to, prawda? Kupowałem Science Fiction, wszystkie, wszystkie części miałem Science Fiction. Kupowałem Phoenix. A nie... właśnie, te magazyny. Do czego zmierzam? Te magazyny jak Fantastyka, czy jak e, Science Fiction, jak fin, Phoenix, czy tam Phoenix, kupowało się dla tekstów. Mhm. No bo one właściwie nie miały. I zawsze nic się będzie tylko kupować dla tekstów. Opowiadania, prawda? recenzji i tak dalej. No tam, no, bo to były magazyny o książkach, czy o opowiadaniach, czy, czy o tworach w, fantasty, z fantastyki science fiction, prawda? Dokładnie, ale wiesz, science fiction wychodzi z tego, co wiem, do dzisiaj. To miałeś Chociaż wam zmienili nazwę, bo teraz jest nazwa inaczej, co pamiętam, ale jak zmienił się wydawca, ale zdaje się, że on wychodzi do dzisiaj. Tak, tak, tak. Też nie wiem, jaka nazwa. To jest ciekawe. oni Wydaje mi się, że oni rozszerzyli jakoś tam, bo to było science fiction, coś tam, coś tam i coś tam. Tak, że oni zmienili nazwę, ale bez zmienili nazwy tak jakby marki Dokładnie. Oni tylko dodali tak jakby człony. Z tego tak mi się wydaje, bo wiesz, to się jakoś zmieniło w 2005 roku. Jak ja wyjechałem z Polski, to coś jakoś tak zmieniło wtedy. Tak, tak. Więc ja już nie, nie zarapałem się na tę zmianę. Bo jak będę na tym razem w Polsce, to sobie poszukałem tego. I wiesz, on wychodzi, on wychodzi był który 2000 rok, jak zaczął wychodzić, chyba jakoś tak, 2000, może końc 2000, może, może 2001, to może już ile? 8 lat i magazyn wychodzi. Jasne, przypuszczam, że on nie, nie widzisz, on pewnie nie przynosi jakichś gigantycznych zysków, ale ludzie się go kupują. Ja go kupowałem dla tekstów i, i, i dla tego, to było napisane. I tak samo magazyn o grach bym kupował Zapewne dla tekstów. Mhm. Jakby było coś ciekawego poczytać. Wiesz, ja nie mówię, że musi być. Wiesz, na przykład recenzje gier nie do końca się zgodzę, że, że, że dobrym pomysłem są recenzje gier w takim magazynie. Bo tak naprawdę co, przeczytać sobie informację jakiegoś kościa, zagarz tak, grobną się wkurzyć, bo już co za idiota. A to mogła się jakaś tam Nie, nie, teraz mówię, o, na przykład o pytałeś mnie, jaki magazyn dla gier bym kupował, nie? Aha. Tak. Więc wiesz, myślę że dużo fajniejszym pomysłem byłoby mieć magazyn, w którym by były teksty interesujące hmm. ciekawe na temat gier. No tak, ale to jest kwestia tego, czy no to... Kto... No, czy jest dużo. No, to... wystarczająca liczba ludzi, która, która byłaby tym zainteresowana, a na przykład nie, nie, nie potrafi tego znaleźć gdzieś indziej? Bo w tym momencie, wiesz, dochodzić do no, się niegekonomiczne. Też znajdziesz gdzie indziej, książki też znajdziesz gdzie indziej, a to naprawdę... <grym> a myślę, że przyszłością, albo takim, może jakimś takim punktem, takim renesansem? mógłby się okazać moment, w którym na przykład każdy człowiek na świecie ma taką zabawkę jak Kindle, czyli ten taki i No wiem, książki, no, czy, magazyn, czy, czy, czy Sony Reader, czy jakikolwiek inny. Bo w tym momencie, no nie, masz, masz to samo, co powiedzmy miał być, tylko że w wersji elektronicznej, ale podchodzą wszystkie koszty związane z się znaczy, Powiem czy tak, sama, sama idea tych, tych czytników jest genialna dla mnie. Znaczy, ja, ja ciągle się przymierzam do kupna jednego mhm. i teraz, wiesz, teraz po przeprowadzce jestem już coraz bliższy z, z, z finalizowania tego. Ja ciągle zastanawiam, czy czy są son, lepiej Sony, czy lepiej Kindle, czy lepiej jakiś inny? Czy znaczy Kindle jest prawdopodobnie bardziej e, popularny i popularniejszy i w z nich ma Widzisz, niby te, teoria mówi, że to niby tak, ale z drugiej strony na czytnik, czytnik Sony się dogadało z Google i do czytnika Sony masz m, wszystkie książki, które są zeskanowane przez Google. Ale jakie to są e... książki? stare? <laughs> stary, to jest 300 tysięcy pozycji. No ale wiesz jakich? No to taki, taki jak Pan Tadeusz, no nie? No, co, public to, to... domain wiesz, i tak dalej. Wiesz, czekaj, czekaj, Chodzi o nowości. Nie wiem, czy sobie, chodzi o nie czy nowości sprawę, że prawa autorskie wygasają się 75 lat po śmierci autora w Europie, a w Stanach wiem, że ten okres był jeszcze kiedyś krótszy. To w ogóle było 50 lat, czy nawet, czy nawet jeszcze krótszymi momentami. I na przykład no. już teraz, od 1 stycznia 2008, na przykład Lovecraft jest już bez praw autorskich. No to super, nie? Ale to są książki, które i tak możesz mieć za grosze i tak dalej kupić. No i tak. Ale a, a co wiesz, o to... nowości? Ale wiesz, chodzi mi o nowości. Mi chodzi o... Wiesz, ja, ja się zgodzę, no nie? Że, jest, że Sony ma świetny, świetny dostęp do do arcydzieł literatury światowej. Ale tylko wiesz, z zwykłych książek też mają dostęp. Z jakich książek też No nie, jest no z jeśli, nich... jeśli na przykład by się okazało, że nie ma jakichś specjalnych ograniczeń, że i te same pozycje można na jednym i na drugim kupić, to rzeczywiście takie szczegóły jak. co, powiem ci szczerze, mnie się osobiście wydaje, tak, że to jest kwestia tego sklepu i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że jak sobie kupisz książki w Sądnej, to w jakiś sposób będziesz w stanie je skonwertować do innego formu? No Jezus Maria, to jest tylko tekst, prawda? znaczy wiesz, że to jest jakieś tam formatowanie nie to jest nie, ale... jakieś formatowanie, ale to jest ciągle tekst ja mm -hmm. sobie się nie widzę problemu, wiesz Ty ale wracając z tych magazynów, widzisz tak? gdyby dużo ludzi miało takie, takie czytniki naprawdę dużo tak, czyli te koszty, koszty byłyby zmniejszone taki magazyn sam, ze mną bo moglibyśmy go sobie y, wydawać na, na, na formacie PDF do pobrania do, do czytnika no to nie, nie, to bo to nie, ale widzisz, bo mi nie chodzi o to, o to, że, że w stanie byłoby to kilka osób wydać, tylko mi chodzi o to, że to, ale za mi chodzi, każdym jeśli razem, jeśli jest w stanie pięć osób, jeśli jest to w stanie wydać dwie osoby z czytników PDF, to tak samo duża redakcja może wydać ten sam magazyn wersji do czytnika za tak, tak, dokładnie w takim samym koszcie. Tak, tak, tak. Tylko chodzi mi o to właśnie, że, e, że chciałbym na przykład odciążyć taką redakcję, znaczy może nie redakcję jak samo sobie, ale takiego wydawcę, odciążyć z tych wszystkich kosztów dodatkowych, czyli właśnie tak jak powiedziałem, papier, e, e, tusz, prawda transport, reportaż i tak dalej, i tak dalej, bo zauważ, że już teraz podupadają te media i nie ma już korespondentów zagranicznych praktycznie jeśli, jeśli coś, jakieś informacje są, to one pochodzą z, z Associated Press, czy z Reutera i to są, to są właściwie te źródła informacji zagranicznych dla, dla prasy ale chciałbym, żeby nadal, powiedzmy, ten trzon redakcji został, czyli po prostu ta reputacja, czy dziennikarze, to, to, co oni robią, no nie, żeby oni nadal mieli możliwości tego. Bo jak wiesz, blogi są super, no nie, świetne są te wszystkie serwisy, ale te serwisy by nie istniały, bo każdy serwis lawinowo kopiuje informacje od drugiego. I praktycznie jest tylko kilka takich, takich serwisów, które naprawdę mają informacje prosto ze źródła. Wszystko inne, brr no tak. To jest piramidka I te, pi i te części piramidki mogą czasami sobie lepiej radzić niż to, co jest na szczycie, no nie, bo to wiadomo, że ta jakaś popularność, to wszystko jest wiele czynników, które na to wpływa, ale wyobraź sobie, że nagle ta podstawa tej piramidy runie, no nie, czyli nie ma po prostu tego skądś brać te to co ludzie będą robić, o czym będą pisać, no nie, i w tym momencie, wiesz, trać się, ja się boję tylko, że w pewnym momencie nawet, kiedy przemoduluje się to wszystko, no nie, to jednak ten internet zje sam siebie, że ta informacja, która jest tak łatwo dostępna, okaże się, że jej nie będzie, dlatego że nie będzie kogoś to tą informację. W, w wiesz co, początkowo... jest tu się nie zgodzę, bo wiesz, tu, tu jest to jest. Natura nie znosi próżni. Po prostu i. i... No informacja tak. też nie znosi pustki. Ale będziesz i miał takich nie... domorosłych y, y, takich dziennikarzy, takich dziennikarzy, którzy pracują Ale i takich ale... dziennikarzy masz No ja wiem, ale chodzi o to, że będziesz tylko nad nich polegał Ale, ale, ale Damian, nie masz innych dziennikarzy w tej chwili, nie masz innych dziennikarzy Ja nie, nie przypominam sobie od lat już profesjonalnego tekstu w magazynie, czy na, już nie mówiąc o portalach poświęconych grom komputerowym Tak, ale ja nie mówię o, o takich rzeczach, ja mówię na przykład o tym już tak po, abstrahując od tego o magazynach o grach komputerowych ja mówię tak o, o tym, co się może stać w ogóle po prostu z magazynami i wyobraź sobie, ale że tak jest już w tej chwili, Damian. Ale na ramach... Z... jest na bardzo niskim poziomie. Wejdź sobie nawet na głupią gazetę wyborczą, gazeta.pl. Jezus, czy jest te teksty tam. Bodajże tydzień temu. Tak. Tytuł. Groźny przestępca zbiegł z konwoju. Trwa obława. Taki był dokładnie tytuł wiadomości. No wiem, właśnie. to. wiadomość, a w środku to jest napisane. Policja mówi, że jakiś tam drobny złodziejaszek, niegroźny uciekł z konwoju... Dokładnie tak, że to jest drobny, niegroźny złodziejasz, który sobie tylko zaszkodzi, yy, policjant, to i cytat z policjanta. Nie, nie, nie robimy żadnej obawy bo to nie ma sensu, on i tak wpadnie, szkoda malować pieniędzy na, na pościg z jakimś takim. No właśnie, nie, no to się zgodzę, ale... Pościg Wiesz, takie dziennikarstwo czy... jest na poziomie tragicznym w tej chwili. To, to już jest dno. A to jest dobry nie przykład, bo... Sobie, żeby, nie wyobrażam sobie, żeby... Yy, żeby mogło być gorzej. No tak, w Ameryce na przykład, a to już a propos dziennikarzy i... A, a jak był ten, to, to, to był? New York Times, koleś? New York Times, znaczy z Washington Post, który pisał relacje z Iraku, z Afganistanu, siedząc we własnym domu. No tak, e, no to, to, to, to, to była kompromitująca sytuacja i to jest, to jest najśmieszniejsze, że to tak długo trwało, zanim po prostu to odkryto, no nie? Bo nie Aha. wiem, jak on fantastycznie ukrywał tą, tą swoją tożsamość, że po prostu ludzie go na ulicy nie spoznawali i nie kojarzyli, że akurat tutaj sobie pisze, a tam jest. No. Ale nie wiem, czy słyszałeś też kolejna e, hi, ciekawa historia. Kojarzysz taką grę Animal Crossing na, na, na Wii w ogóle no, na Nintendo. razy oko kojarzę, to no nie No w każdym wiem, razie to jest, jest... Taka, taka gra, bardziej dla dzieci, no nie w takie zabawy, no nie tam farmy, te sprawy i tak dalej. I ostatnio właśnie też był taki przykład właśnie takiego sensacyjnego dziennikarfa, które po prostu bezsensownie, no nie. Bierze jakiś temat, który, go, który go nie rozumie, ale go rozmuchuje. I właśnie była taka historia, że Animal Crossing to jest gra, która. No jest. Jeśli dorosły gra w taką grę, to znaczy, że grają z jakiegoś no, powodu takiego no niekoniecznie podejrzanego na tak, pewno. Tak, że to na pewno to jest podejrzana sprawa, jeśli gra. No nie? nie można po prostu w tą grę dla, dla przyjemności, jak jesteś powiedzmy masz więcej niż, nie wiem, 18 lat to już automatycznie, prawdopodobnie grasz po to, bo yy, czyhasz na, na, na, na jakichś młodszych użytkowników, żeby później tam ich no nie wiem, zaczepić i tak dalej. No i właśnie powstał taki artykuł, w którym się rozpisują, że, że gra jest yy, jeśli ktoś tam gra, to jest nie, nie, to, to, to, to jest niebezpieczne, no nie, I że, i że podejrzane, że już mieli trzy takie ym, yy, jakby to zgłoszenia, no nie, czegoś takiego, że właśnie dzieci kontaktowały się z osobami no, nie, nieupoważnionymi, czy coś takiego. Nie, że to jest kolejna taka, taka sensacja, rzeczywiście, że w tym momencie, no nie, jak ja czytam taki artykuł, lub, yy, no, słyszę taki a daleką szukasz? No to, full to... nudity i scena seksów y, mass effect, prawda? No tak, dokładnie. No, jeśli ja widzę takie dziennikarstwo, to ja mówię, no, to jest krzyżyk. To jest naprawdę, to jest... Dokładnie. A tu mówisz o dziennikarstwie tak zwanym poważnym, tych poważnych mediów, dobrze opłacanych mm. i tak dalej. Ale jest, ale od, od dawien dawna było tak, i to się nie zmieniło, że na przykład dziennikarz, który pisze o jakiejś, jakiejś sprawie, jest, no potrafi pisać, tak, że to jest osoba, która umie pisać, jeśli chodzi o tak, ale merytorycznie nie zagłębia się w temat. Często jest tak, że na przykład przeprowadza z, z jakąś osobą wywiad w jakimś temacie i później pisze o tym artykuł, ale ze względu na to, że ten artykuł musi mieć jakąś ciekawszą konstrukcję, nie wiadomo co, zaciekawić czytelnika, zmienia pewne fakty i później ktoś, kto wcześniej udziela informacji na przykład na dany temat, takiemu dziennikarzowi i czyta później ten artykuł, to tak no ale tu jest błąd, tu jest tak, a tu nie tak. Nawet wiesz, takie drobne rzeczy, no nie, czy nawet mniej Dokładnie. drobne, w każdym artykule pisanym przez jakiegokolwiek dziennikarza o jakiejś dziedzinie, o której on nie ma pojęcia. Czyli wtedy, kiedy właśnie piszą, na przykład, wypisali o grach komputerowych, wideo, pisali Albo by... o, o komputerach, o systemach, o czymkolwiek. No, wyobrażasz sobie na przykład artykuł o RSoft, jakby napisał jakiś dziennikarz z No, że prawdopodobnie to no, jest. Oczywiście, czy... że tak, tak, że to jest. No, powiedziałem wprost, ale może być polityka czy, czy jakakolwiek Zresztą gaz. nie tak dawno było coś takiego, znaczy nie tak dawno. Parę lat temu była tam przez afera, była w Telegrafie, pokazywali, że. Yy, że, że, że, że dupna afera była, że, że policyjni antyterroryści ćwiczyli z paintballowcami, coś mogło od nich nauczyć, debile, hamstwo, wydawanie pieniędzy, marnotrawstwo że dupna afera była. Mhm. Ale też się okazało, że rozmawiałem z gośćmi z tej grupy, która brała udział w tych ćwiczeniach i to było tak, że oni to robili za darmo, nie zostali za zapłacone, a to chodziło o to, że policjanci chcieli przećwiczyć tak po tej akcji w Magdalence sytuacje, gdzie y, przeciwnikiem nie jest, wiesz, kartonowe tarcze robi się wybuch, i, uu, uu, udało się, jesteśmy super fajni, wszystko żeśmy zabili. Dokładnie. Tylko co jeśli przeciwnik ma jakieś tam pomysły, ma broń i potrafi się odgryźć. I, I prawdopodobnie to to tam nawet Ciekawa była nawet y, graż, tak wrażasz, to ciekawa nawet no, sytuacja tak, walka. To, wiesz, to jest inaczej się inaczej się trwic to miałem że ja tam z moich kolegów elsos byli, byli obecni żołnierze zawodowi czy na przykład podokłoniarze z Bielska i może takim inaczej się ćwiczy na e, nie wiem na strzelnicy, czy inaczej się ćwiczy Oczywiście. na jakimś w budynku czy, czy, czy na e, czy, czy, czy walkę w, w tym close quarter battle w jakimś tam ghost town, gdzie masz jakieś tarcze plastikowe tutaj czy tutaj do... referencje do Call of Duty 4 Dokładnie, inaczej się ćwiczy w ten sposób, a inaczej się ćwiczy się przeciwnik potrafi wiesz, też odstrzelić i, i mówi, w prawdziwym życiu nie jest tak, że się wchodzi do pomieszczenia i tam stoją tarcze, które sobie tylko czekają na zabicie, tylko czasem oni też strzelają z powrotem. No, ale Dokładnie. Jest, właśnie... dziennikarze zrobili z tego ogromną aferę, że no przecież jak tak można? No ale dziennikarze ale, są generalnie... nauczeni na a generalnie... filmach. Wiesz o co chodzi? Jak masz na przykład Dokładnie. film, w którym Ci widzisz pop... takiego sigala, który wchodzi sam i rozwala dziesięciu terrorystów, do tego, do tego. To, a przecież w normalnym życiu jest odwrotnie. Właśnie jest dziesięciu antyterrorystów, żeby przy minimalnych stratach, albo przy, albo przy żadnych stratach, właśnie załatwić tych dwóch czy trzech terrorystów. Dokładnie. I wiesz, i na tym polegał cały bajer, że goście z tej grupy, to była paintballowa grupa właściwie, o dobrze pamiętam. Myśmy też bawili w Airsoft, ale, ale generalnie chodzi o to, że oni byli jako żywe tarcze, jako cele byli. Tak. Jako cele, które też jakieś tam tam.. Wiesz, potrafią się o, czyli powiedzmy takim celem, jakim jest przeciętny, przeciętny terrorysta przestępca, czyli potrafi się posłużyć bronią, potrafi strzelać, potrafi celować, ale nie jest jakimś tam super wyszkolonym, wy, znającym procedury policjantem. Bo nie mówię też, że też jest inaczej, jeśli liczą przeciwko innym, przeciwko swoim własnym kolegom, którzy znają procedury i wiedzą, co oni mogą, i znają się, jak wiesz, własne, które nie wiedzą, że tamten koleś wygląda tak i tak i będzie robił to i to prawdopodobnie. Więc tak. chodziło o znalezienie ludzi, którzy będą celem. Mhm. którzy będą w stanie posłużyć się bronią w cudzysłowie będą w stanie jakieś tam akcje zawiązać, nie wiem, ukryć się, wystrzelać za węgła, cokolwiek robić, jak prawdziwi przestępcy, terroryści, ale nie są przeszkoleni, nie są to koledzy policjantów w sensie zawodowym. Czyli, czyli. Tak, dokładnie, czyli po prostu nie posługują się nie znają tych procedur. Nie, no, nie? znają procedur i wiesz, nie tylko procedur, bo wiesz, jak znasz kogoś prac, ćwiczysz z nim ileś tam miesięcy dzień w dzień, to wiesz każdy ma jakieś swoje nawyki, a to w jakiś sposób chodzenia, a to wiesz, wchodzą w taki sposób, a nie w innym szyku. I, i, i to jest inaczej. Przecież ten tego nie wie. Mm -hmm. Chodziło o coś takiego. No a wiesz, te, te, pamiętam aferę w TeleExpressie, w Gazetach, że to skandal. I, i, wiesz, nikt nawet nie zapytał, o co chodzi. I, ta, I tak działają dziennikarze niestety. Dlatego mówię, nie sądzę, żeby mogło być gorzej z dziennikarstwem, a dziennikarstwo krowe jest jeszcze niżej niż dziennikarstwo takie popularne. Tam to już generalnie dno, nie szukuje. Ale mi się. wiesz, dziennikarze, którzy zajmują się grami, zajmują się zupełnie innym e, rzeczem, czyli po prostu są krytykami bardziej. Albo przetwarzają informacje, to, to które. są, są jeszcze gorzej. Tak, ale rzadko się zdarza, że na przykład jest jakiś dziennikarz, który jest szpiegiem, no nie? I, I próbuje się na przykład, nie wiem, dostać do jakiegoś wydawcy i na przykład w tym momencie no nie wiem, uzyskać jakieś informacje, które są super tajne, no nie? I, i na przykład później przekazać w światu tą, tą informację i na tym, nie wiem, pokazać, że to jest właśnie dziennikarstwo śledcze w grach, nie? tylko właśnie coś takiego, że dostajesz informację prasową, wydajesz ją na scenie, ewentualnie dodajesz lekki komentarz i to wszystko, no nie, i w tym momencie, wiesz, dochodzi do tego, że w, no, gracze, znaczy dziennikarze growi to są praktycznie tylko recenzenci i krytycy, no nie, nie, nie, nie, nie można ich nazwać dziennikarzami stricte, tylko nazwabym ich no właśnie to... takimi entuzjastami, którzy umieją pisać, krytykami, którzy umieją pisać, no nie, nie. a nie dziennikarzami. Nie, nie ja, ja... którzy nie potrafią pisać, a wydaje im się, że potrafią. Tak, tak, że nie szedłbym po prostu w stronę nazywania ich, wiesz, dziennikarzami. Bo to nawet nie jest, to nie jest dziennikarstwo. No to, że ktoś na przykład by sobie zrobił jakąś tam legitymację dziennikarza, bo akad pisze w, w, w czasopiśmie, no to moim zdaniem to, to nie, o niczym nie świadczy. Nie? Że to nie jest jeszcze dziennikarz. Dobrze, to ja proponuję taką małą przerwę, bo bardzo ciekawy temat jest, ale no, porozmawiajmy też trochę o grach. Tam po przerwie, Bernardzie. Witam Cię. Mam nadzieję, tymiarze. że Ci szybciutko zleciała. Witam naszych radio słuchaczy. Tak, mam nadzieję, że Ci szybko zleciała przerwa. D Dałem błyskawicznie radia. wręcz, nie? <laughs> Wiesz co, no tak, rozmawialiśmy o tych różnych ciek ciekawych rzeczach, ale y no jest jedna bardzo interesująca rzecz, która dotyczy mistrza y Kodzimy, czyli y kłamałem. Metal Gear Solid 4 to nie była ostatnia część serii. Będzie Metal Gear Solid 5. No i teraz kwestia jest tego, czy to będzie Metal Gear Solid 5 ze Snake'iem, czy może na przykład e, okaże się, że to będzie kolejny klon. Znaczy powiem Ci I tak. to nie będzie sam Snake, tylko będzie to Snake Snakeowaty, no nie? Powiem Ci tak, nie się już żygać, jak słyszę Kojima i kolejny Metal Gear Solid Snake. Wydaje mi się, że koleś generalnie nie jest w stanie, nie jest, nie jest generalnie w stanie, nie potrafi, nie potrafiłby, nie dałby rady nie jest w stanie fizycznie zrobić innej gry niż Snake. Dokładnie. Znaczy, może nie to dokładnie, ale zgadzam się z tą. Tak jest moje centrum. zdanie. Ja rozumiem, że to była bardzo ciekawa gra, bardzo ciekawa idea, to się rozwijało, było fajnie. Próbuję grać w czwórkę słuchając tych idiotycznych tekstów, przy czym gameplay dalej jest świetny, to... Y, tego no właśnie, że to jest to, że, że po prostu przegadali tę narrację, że niepotrzebne dużyzny. Ja po prostu też zasypiałem, jak to oglądałem. A wiesz, a znowu z drugiej strony próbowałem grać omijając filmiki, ale wtedy nie mam żadnej motywacji do gry, bo nie wiem, po cholerę jak gram. Dokładnie, bo to już wtedy... I to też nie ma źle, sensu. ale... I, i, i... I wiesz, boję się, że kolejny, jak wyda kolejnego Snake'a, będzie Snake 5, który będzie się składał z, 3 godzin, z 30 godzin filmów i około Pamiętasz, były kiedyś takie interaktywne filmy jak Mac Dogma Cree, i tak, tak. tym podobnie. To będzie nas je zdadzić, że cały czas film, albo jak był Dragon's Lair. Wiesz, może kolej jest. Ja rozumiem, że on się nie spełnił jako filmowiec. Może jemu powinien ktoś dać pieniądze na nakręcenie filmu. Dokładnie. Co by było. Niech on gdybyłaś... weźmie tą kasę, nakręci film. Ale to by, się, ale, to by się, ale on by tego nie wyedytował do jednego filmu, bo to, mi się wydaje, że to jest człowiek, który jest tak to jest zakochany... Serial. Tak, ale on jest tak zakochany w tym, co robi, tak, w, w, czyli w historii, on jest tak po prostu zafascynowany każdym elementem, że on po prostu nie potrafi tego zmontować, on nie potrafi wyciąć. Snake na przykład za długo stoi w miejscu no nie, podczas rozmowy, i, albo na przykład jest głucha cisza przez 15 minut. Nie, ale to musi zostać. Nie możemy tego wyciąć, to musi zostać, bo po prostu jest rewelacyjne, nie? I dla mnie to jest, to jest śmieszne, no nie? I śmieszne jest to, że wiesz, koleś najpierw robi sensację z tego, że to będzie ostatni Metal Gear Solid, to jest piękne jego pożegnanie z, z tą serią i tak dalej. Wszyscy się zastanawiają, co teraz właśnie y, Kojima zaprezentuje, no bo w końcu, no tak jak powiedziałeś, no nie, że gameplay jest świetny. Gdyby tylko yes, po prostu ja te filmy myślę, nie były nie lepiej zbyt. zrobione, więc skrojone i ta fabuła była troszeczkę no, poważniejsza, nie, nie była taka, taka naiwna, taka, taka idiotyczna, pełna właśnie jakichś sztampowych kalk no nie, albo, albo w ogóle jakichś takich idiotyzmów, ale to, to nie o to chodzi, po to zostawmy, no nie? Że gra jest świetna, niech on zrobi jakąś nową grę, może nawet nowego bohatera stworzy i pokaże nam, że okej, okay, Nazwisko Kdzima to nie jest Metal Gear Solid, yy, tylko właśnie to jest po prostu nazwisko z, yy, świetnego dewelopera, świetnego yy, producenta, projektanta, który potrafi stworzyć grę, za co się nie wyże złoto. Bo na przykład yy, kojarzysz gościa, yy, Tomono yy, Itagaki. no. Pon, Powiedz monu, mi, co to zrobił. A Tomono ci go był yy, Itagaki. Nazwami nie, nazwisko mi nie jest. No ob, to, obce. I, i, Itagaki stworzył The Live serie serię i, a właśnie, ninja to i Ninja Gaiden. Ninja, i ninja. No właśnie, pamiętasz, była taka e, to chyba rok temu e, kłótnia między, między właśnie Itagakim a e, no, jego, jego powiedzmy pracodawcą, czyli Temko, firmą Temko. No i w momencie, kiedy e, no, t, t, ta kłótnia tak wyaskalowała, prawda, No tym Ninja, nie wiem czy się rozpadł, już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale w każdym razie i tak jak odszedł z firmy. No i w tym momencie, no, praktycznie słuch o nim zaginął, prawda? Że nie mówi się o tym, nad czym teraz pracuje. Praktycznie yy, można powiedzieć, że yy, chyba tylko pije i pali teraz, prawda? Bo, bo, bo, bo co miałby innego nie... robić? No i go nie zatrudnił, nic nie tworzy. To jest człowiek, który, który był znany właśnie z tych dwóch gier, ale tak naprawdę. Yy, czy, czy to widać na przykład, gdzie jest ten jego taki osobisty dotyk, no nie, że można powiedzieć, że to jest, te, że to jest twór i, i, i tak jakiego. Dla mnie, wiesz, Ninja Gaiden to są świetne gry. Ja uwielbiam. To był ten kolor z takimi śmiesznymi, długimi włosami, taki, taki, taki. taki tak, taki tak, dziwny. to właśnie on, te ciemne okulary. Ten są zawsze, tak, zawsze tak najeżdżał na innych: na przykład, a ta gra jest beznadziejna, nasza gra jest lepsza, my robimy Dokładnie, te lepsze, on tak był taki tak kontrowersyjny, ale był, no powiedzmy, przynajmniej, no nie, patrząc na, na Ninja Gaiden, to moim zdaniem, właśnie, no zrobił świetną robotę. Chociaż ta jest gra nie dla każdego. Ale, gdzie jest ten pan teraz? Czy on coś zrobi? Nie? No. I to samo z Kojimą, no nie, mi się wydaje, że jakby coś się stało, chociaż to jest niemożliwe, dlatego że e, Kojima jest takim naprawdę sympatycznym człowiekiem, to jest, to jest osoba o, właśnie o takim przeciwstawnym charakterze do jakiego czyli e, przyjazna, skromna, no, nie, wiesz, interesująca, potrafi się świetnie wypowiedzieć na temat tego, co, co robi i naprawdę widać, że, że, że to jest osoba, która zasłużyła sobie na to miano, no nie, takie, takie bycia, prawda na piedestale w tym świecie, no nie, tej, tej Hali Sławy jeśli chodzi o Tak, ja nie, gry, mówię, tak. nie. I, ja nie mówię, że nie. Tylko gdzie ten jest kolejny jego produkt? gdzie jest, gdzie jest Gdzieś, ta... Tylko po prostu jak ja słyszę kolejny, kolejny Snake, ja nie wiem, może ten ktoś po prostu już nie jest zdolny zrobić innej gry, może on już po prostu tak się, tak się zakochał w swoim bohaterze, w swoim innym uniwersum, że tak sobie dopieścił, że on już że on się zagubił w tym, nie wiem. Mhm. Ja, bym, ja bym naprawdę chciał, żebym się chciał, chciałbym, chciałbym tak. wprowadzony z błędu i żeby mi pokazał, zobacz. No właśnie, szczególnie, że, że, że ten ten, ten Solid, no nie, ta piąta część, wcale nie musi być znowu taka sama jak czwórka czy poprzednie części, no nie? To może być y, zupełnie y, nowa, nowa rozgrywka, prawda? Nowa jakość, tylko zastanawiam się, no nie? Myślę, dlaczego nie, w takim razie nie zmieni nazwy? Dlaczego nie zmieni nazwy? To, mo to zmieni może nazwę. być na przykład y, kwestia marketingowa li tylko, y, prawda? No właśnie, dlaczego, Dlaczego? moim zdaniem, jeśli ktoś ma takie nazwisko jak Kojima, spokojnie jest w stanie Ale stworzyć Ale marketingowo, marketingowo prawdopodobnie brzmiało nowy projekt, projekt Kojimy. Tak. Co to, to będzie, nie? Dokładnie, moim zdaniem to by wywołało to większą by się sensację, większą sensację, dlatego że i tak, wiesz, ci, którzy kupują Metal Gear Solid, no nie, to są ci długoletni fani lub ewentualnie ktoś, kto chciał się... Przekonać. Metal Gear Solid wywołuje no, bardzo skrajne no, no, dlatego, spojrzeć, że... emocje. Ja mało znam ludzi, którym, którzy. W... Lu... tą grecką, która tę grę, mówią tak, no nie no jest okej, okay, jest fajna, no, może w nią pogrzeć, nie jest źle. Większość ludzi, których ja znam, to albo to nigdy nienawidzą, albo po prostu ją kochają takim szczerym sercem i oddaniem, że aż się niedobrze robi. Mm -hmm. Nie no, bo ja, ja myślę, że osoby, które patrzą na to z perspektywy właśnie takiej, wiesz, nie niezaangażowania mm. emocjonalnego do serii. Po prostu tak, tak, tak mówisz, no nie? Dostrzegają no, to, raz, że. Nie że... się też w tej grze podoba gameplay. Nienawidzę no właśnie. całych tych, tych, tych filmów, tego pierdolenia. Przeproszeniem. Tak. Tego po prostu gadania. Czyli takiego infantylnego bredzenia na temat świata i wszystkich gości. Ta fabuła. Ona nie ma takiego przesłania. Nie ma takiej treści, no nie? Gdzieś tam dla ludzi, którzy rzeczywiście pasjonują się yy, jakimiś tasiemcami typu. Yy, typu, nie wiem... Moda na, sukces. moda na sukces dla mężczyzn, no nie? No ta fabuła jest fenomenalna, dlatego, że ma mnóstwo postaci, jest tam ta... ta no tak, ale wiesz, prawa... jeśli coś... No, no fabuła jest infantylna, jest... No ale propos takich fabu, wiesz co, bo to tak możemy, bo tak jedziemy w jednym Kojimie, ale główna informacja była taka, że Kojima po prostu robi nową grę Metal Gear Story 4, 5, a miał jej nie robić, no nie? Liczyliśmy no. na to, że zrobi coś innego, a to się okazuje, że nie. Ale jest... Uchaj, nie, Pies Kojima, że się tak wyrażę. Przejdźmy do czegoś innego, na przykład do Masa Aspecta 2. To, to za chwilkę. Ja ci tylko powiem właśnie, że a propos tych fabuł, no nie? Zacząłem grać w Necrovision, nie czy kojarzysz tytuł? Jeszcze słyszałem. Ciekawa wstrzelanka kojarzy się czy, częściowo z Painkillerem, no bo to powiedzmy te podobne klimaty. W każdym razie Necrovision zaczynasz po prostu super, super nieprzyjaznym środowisku. Po masz tyle dialogów niepotrzebnych które można oczywiście przeskakiwać, no nie? ale nigdy nie wiesz, czy na przykład ten dialog nie jest jakiś w miarę istotny, który Cię poprowadzi. No to tak, uh -huh. I tam jest takich parę scen, no nie? Okej, okay, to później to się troszeczkę rozwija, zmienia. Nie jestem jeszcze w rozdziale szóstym, który podobno jest dopiero tym rozdziałem, yy, gdzie akcja się zaczyna yy, no, rozwijać w sposób taki, jaki powinna. No nie jestem na razie w, w no, jakichś, nie wiem, pomieszczeniach, które przypominają jakieś fabryki, jakieś piekielne piwnice, no nie, nie wiadomo co, no nie, jakieś... strzelasz się jednocześnie z duchami i zombiakami, no po prostu... no wiem, właśnie ja coś tam czytałem, coś tam... Czytałem, totalny nie, nie chaos. Tak totalny chaos, ataku przesytu. błędnika. Już niedobrze mi się robi, już, już jest tyle, wszystkie są tak samo, tak podobne do siebie, że mi się autentycznie naprawdę robi niedobrze od nadmiany mm. tych gier. Mm -hmm. Żal mi tego, że żadni producenci nie są w stanie wykrzycać z siebie odrobiny kreatywności zrobić czegoś innego niż, yy, niż FPS. To jest Grałem w czwartek Jak? i w piątek siedziałem i napierdzielałem w dwie gry przygodowe na zmianę że się tak wydarzy. No to chyba coś, coś ciężko, tak. Czemu na zmianę? Nie ciężko, bo, bo, bo, bo się skoncentrować. W obie chciałem grać i wiesz, i tak grałem sobie trochę tą, trochę tą. Odpaliłem sobie Shadow of the Comet mhm. i Prisoner of Ice. To totalna klasyka. I po prostu zacząłem w te gry grać, znowu mnie wessało I tak wiesz, tak siedziałem, grałem i mówię, Boże, gdzie się podziały takie gry? Ja myślę, że... że, że... Y y wiadomo, I tak że... mówisz takie gry, że wychodzą przygodówki. Tak, wychodzą. Jedna, dwie, jakieś gdzieś tam. Wiesz, Prisoner of Ice i Shadow of the Comet to są gry z czasów, gdy przygodówki wychodziło tak dużo. Wiesz, ja znalazłem taką stronę z, z grami starymi, zajebiście spakowanymi, z dosboksem, że tylko wiesz. Instalka odpalasz. Tak, tak, tak. I po prostu ściągnąłem sobie Bloodneta, ściągnąłem sobie Dreamweba, ściągnąłem sobie Police Questy. No tak, ale to wtedy odżyła, odżył ten sentyment. I... To nie jest sentyment po ale prostu. Ale te gry są, to są... świetne, okej, okay, ale... Wiesz, ale... ale wiesz, to, nie o to mi chodzi, że te, że te gry są lepsze niż teraz, jak Nie o to że wtedy w ciągu jednego roku wychodziła niesamowita ilość ciekawych gier na no właśnie, ale to już świetnie, świetnie, że to powiedziałeś. A w tej nic takiego nie, nie, nie, nie wychodzi. Nie, nie, nie, nie. W takich ilościach nie ma, nie to, że nic nie wychodzi. Ale wtedy masz, mówili na przykład, takie... wtedy można było powiedzieć, kurczę, dlaczego ciągle wychodzą te przygodówki, już po prostu nie mogę wytrzymać, no nie, co się nie obejrze to przygodówka, a tylko jeden na przykład dum wyszedł. Czemu nie ma więcej gier dumopodobnych i tak dalej? Ja, ja tak mówię tak absolutnie, na przykładzie, nie nie? że to był w, wtedy okres wtedy przesycenia do... przygodówkami, teraz jest okres wszystko, przesycenia FPS-ami. Były, FPS były RPG, było mnóstwo wyścigów strategii wszystko w tej chwili wychodzi mnóstwo strzelanek, trzy znęcznościówki na krzyż, pół symulatora, pół przygodówki i czegokolwiek. Mm -hmm. I parę sportówek, które ten EA odświeża co roku za pomocą jednego kostka, który tylko ten grafikę podnosi, rozdzielczność. Mm -hmm. No ale a propos takich odświeżanych gier. <śmiech> Bernardzie, yy, rozmawialiśmy, nie było Cię z nami tydzień temu, rozmawialiśmy o Mass Effect, no i tak zastanawialiśmy nad, yy, się nad tymi informacjami, które do nas przyciekły i co, co myślisz o tym, co zostało zaprezentowane, czy o te, te ploteczki, które się pojawiły, że jak myślisz, no się... jak, jak to będzie wyglądało, z, jeśli chodzi o część drugą? Na pewno czekam na Mass Effect 2, jest ten filmik, który widziałem pff, Jezu, ten filmik jest niewyraźny, gówno na nim widać po popierdółka yy... Ta jest to taka popierniłka, z którą mówiła, żeby się te nasze serwisy uczepiły jak po prostu pies kości. Jak nie wiadomo, co było. Tak naprawdę nic, nic, nic, nic podniecającego tam nie ma na tym filmiku. Jedyną rzecz, i... która mi się podobała to było to, że koleś potwierdził, że będą, e, żeby nie kasować zapisów, tak? Zapisy z poprzedniej części będą wykorzystane, Czy To zawsze było moim marzeniem w przypadku RPG-ów. Tak. To, wiesz, że to było w pewnej grach. Czy pamiętasz? A of the w, Beholder to, to. <kluzni> Że w niektórych grach to działało, że można było przenieść te, te zapisy. Potem to się straciło. Tak? Na jakiś czas. Właściwie już teraz, już potem już nie było takich. Mimo, że wchodziły kolejne części, to już było ciężko, albo się tego nie dało. zrobić. nie wiem dlaczego. Bo a, tak, czy... też tak zdarzyło, że po prostu deweloperzy, którzy zajmowali się grą oryginalnie, no nie? Przychodzili do innych projektów, a ze względu na to, że się odcinały już później kupony od tytułów, no, kontynuacją zajmowała się dokładnie, jakieś inne Ale wiesz, nawet już nawet w Baldurze można było importować postaci. No ale wiesz, doimportowałeś tak. postaci, do końca importowałeś zapis gry. Ja liczę na to, że, no i wiesz, a to, to mogą być brednie moje, moja, wiesz, moje, moje, moje, kurde, majaczenie yy, kogoś. Wiesz, ja chciałbym, żeby to było tak, że możesz zaimportować fabułę swoją w jaki sposób na przykład, Czy grasz, w zależności tego, które zakończenie wybrałeś, Ty tak się gra go... zaczyna. Wiesz, jakieś takie trudne się, ja nie mówię, że muszą, wiesz, bo można powiedzieć, że tak, no, zabiłeś radę, i gra ja się rozwija, inaczej, bo teoretycznie tak by było w prawdziwym życiu, nie, że, wiesz, zmienia się rada całkowicie, świat i tak naprawdę w innym, w innym kierunku się porusza. Mm -hmm. Tak, zmienia się rada na inną radę, to świat się puszcza w innym, bo to, no, sorry, nie ma wyjścia. Inni ludzie, inne postacie, inne ten. Ale mi wystarczyło nawet to, że, wiesz, że mm -hmm. na przykład zakończyłem z efekta uratowaniem rady i zniszczeniem Reapera. To jest w jakiś sposób odnotowane, tak. że, że, że to się pojawia. Że na przykład moja postać, Szeparda, tam się pojawia w tej grze, z taką facjatą, jaką ja go miałem, czy ją miałem, że, że gdzieś tam, nie wiem, na zdjęciach, na jakichś filmach, mm -hmm. czy na demie, czy... Być może jakieś wątki na przykład z tych przygód, które były, które na przykład, tych tam wątków pobocznych, questów na przykład, nie wiem, znalazłem, pomogłem Wrexowi odzyskać jego zbroję, tą, tą, tą ceremonialną, tak. W związku z tym coś się powoduje coś tam w grze później. Ewentualnie Albo... na przykład jakaś przysługa, którą będziesz mógł wykorzystać później, ale Dokładnie, też. Jest... Na przykład poświęciłem Ashley w związku z czym na przykład jest informacja, że ona nie żyje w mojej grze. Mhm. Że, że ona się nie pojawia, przedprawia się Kajdan, czegoś się nazywa. No bo tak się sposób. zdarza że czasami, że na przykład gry, które są kontynuacją, no nie, ze względu na to, że poprzednie części pozwalają na modyfikację jakąś tam zakończenia, ale później nie, ze względu na to, że jednak scenariusz musi być tak skonstruowany, bo tak się ciągnie, to na przykład postacie, które wcześniej zginęły, nagle tutaj się pojawiają i żyją. I kto wie, czy na przykład Rex, który został, na przykład mógł zostać powiedzmy, no, usunięty z tego świata, bo pamiętasz tą scenę kłótni. Tak. A to nagle się pojawia w dwójce, no nie? Bo wiem też, że na przykład, nie wiem, gdzieś widziałem jakieś fragmenty jakiegoś takiego yy, fragmentu rozgrywki, w którym pokazywano właśnie tą niebieską dziewczynę, już zapomniałem jej yy, imię, ale w każdym razie ona, ona chyba będzie grała chyba główne skrzypce. Nie to jestem. W stanie... Ciężko wyczuć, wiesz, ja nie wiem po prostu, ja nie wiem, czego się spodziewać. Powiem tak, i mi się jedynka bardzo podobała, miała od cholery wad związanych na przykład z tymi questami pobocznymi, z widokiem bazy i tak dalej. Tak. Natomiast to jest jedna soma, druga soma jest taka, że stworzyli fantastyczny uniwersum i stworzyli je od zera do samego, wiesz, wszystkie planety były opisane swoją historią, wszystkie rasy były opisane z historią, z wydarzeniami. Z, wiesz... Ale nie myślisz, że na przykład ściągnęli jakieś wiesz... pomysły ze Star Wars na przykład, wiesz, pomysł od... rady Jedi, tutaj rady z Ale Tekstu. takie rzeczy, to, wiesz, sama... to, to jest literatura, no to sorry, no... no... Pewne rzeczy, wiesz, poza tym pewne są pewne, że się tak wyrażę, kanony w tej fantastyce również. Ta rada kosmity, no, no, no musi, czy takie ONZ, no wyobrażasz sobie ileś tam różnych raz, któremu jest rządzona przez jednego władcę, wybranego prezydenta, wiesz, no, to, znaczy, no... są, że, to są powiedzmy szczegóły nieistotne dla mnie te motywy. Natomiast tak. fakt faktem jest, że stworzyli planetę, stworzyli cały świat, świat, świat od, ze wszystkimi szczegółami, z historią, z jakąś, powiedzmy, ekonomią, ze z danymi statystycznymi niemalże, tak, z bitwami, wojnami, wszystkie planety były, ważne planety były opisane, wiesz, to co się zdarzyło, jaka planeta, co na niej jest, życie nie ma, bla, bla, bla, bla, bla, wszystko. Okay. Więc ja im wybaczyłem to, że graficznie ta gra była Szczególnie w questach pobocznych, była co walnięta w, w czaszkę gdzie. Znaczy to może graficznie ona wyglądała dobrze, tylko znaczy, że mi u, u rozmaicenie chodziło, że tych questów pobocznych. Chodziło o to, że każdy quest poboczny był taki sam i że każda planeta wyglądała tak samo i że każda baza była produkowana przez jedną firmę, która dostarczała bazy w tym. W pudełku dodać wody, tak? Tak, dokładnie. Uf, gotowe. Gratis. Ja, wiesz, gratis. Ja im to mogłem, ja im to generalnie wybaczałem, bo mówię, ok, stworzyli cały świat, nie mieli czasu zająć się całą resztą. W porządku. Liczę teraz na to, że w dwójce, mając już, mają już całe tło do, do, do fabuły zrobione, teraz zajmą się całą resztą, czyli questami, rozwinięciem historii i tak dalej. Nie wiem, czy tak się stanie, gdyż to są takie takie są moje, że się tak wyrażę, nadzieje do tej gry. Że biorą teraz ten świat, już mają stworzony, mm -hmm. siadają i robią fabułę, ciekawą historię, robią fantastyczne wątki poboczne. I jeszcze to, jak łączą z jedynką, z Twoją jedynką, czyli z tym, jak Ty grałeś w jedynkę, no to już stary ekstaza. Więc ja liczę na to, że wiesz, nie pędził ten trailer, czy informacja, że Szepard został zabity w akcji. Tak, tak. Właśnie wiesz, największy, nie, największy wiesz, smutek, wiesz, który to wywołał. Jeszcze ja nie wiem, bo ja już mówiłem Ci, więc ja nie wiem, bo to, że tam jest napisane, że on zginął w akcji, to może oznaczać bardzo wiele, że albo nie grasz Shepardem już, bo jest martwy, hmm. albo grasz Shepardem i na końcu, który możesz zginąć albo nie, albo że grasz z Shepardem, który tylko został i poinformował, że zginął. Albo szepard Shepard zaginął, wszyscy myślą, że on nie żyje, ale ty go znajdziesz. Albo, albo, albo, albo, nie, albo... Mi się bardziej albo, wydaje, że... albo Shepard, jak ten, jak Master Chief, jego statek eksplodował i znajdziesz go zamrożonego, kuźwa, w kapsule, w Deep Space, albo gdzieś na Mi jakiś się wydaje, planet, że Nowa Rada... Później, tak, tak, prawda? tak. Mi się wydaje, ja tak spekuluję, że prawdopodobnie Nowa Rada wysyła... Szeparda na, na jakąś super tajną misję. No może I też tak... z której on nie wraca, no nie? I, i pr... dokładnie. Ale twoje, tam powiedzmy część twojej drużyny, i tutaj w tym może właśnie ta, ta niebieska Laska. Jak ona się nazywała z... ta laska? No musielibyśmy sprawdzić, że to jest... To jest... Ale ja no, to... grałem w tą grę rok temu ostatni raz, więc no, mogę, mogę mieć lukę w pamięci. No dokładnie, dokładnie. Masz prawo mieć lukę w pamięci. I, I generalnie to, chodzi zasadzie... o to, że właśnie, że on, ona może być wysłana na przykład tam razem z nową drużyną, na właśnie odszkanie, co się stało z Szepardem. I być może dokładnie. okazało się, że na przykład Szepard żyje na no i, i na przykład założył jakąś, y, jakieś plemię no nie u to że go tam czczą jak Boga, no bo w końcu ma te magiczne moce y, spektry. Spektra. Jest Zresztą Możliwości są tysiące, naprawdę, więc to, to, czy on zginął, czy nie, to się okaże gra wyjdzie. tej mi tam strasznie nie byłoby szkoda, gdyby zabili taką postać. Mm -hmm. Ale ja tylko mówię, że chciałbym ta tam... po prostu na przykład dalej ją rozwijać. Na przykład, że mam ten poziom 60, tam maksymalny, ale nadal chcę rozwijać tam postać. To byłoby fajne. Natomiast, natomiast druga rzecz, która była bardzo ciekawa, mm -hmm. nie zwróćcie waga, że to wygląda tak, by ten get był w zbroi N7. No właśnie, ciekawe. Jeszcze jedna rzecz jest tam. Yy, on zdaje się, że w czasie gry, ja nie pamiętam, to muszę zagrać jeszcze raz, jak kumpel mi odda tą grę, to sobie zagrał jeszcze raz od początku do końca, z przyjemnością zresztą. On zdaje się powiedział coś tam po całej grze, na samym końcu informacja, bo że bla bla bla, bla bla bla, ale powiedział w pewnym momencie, że no, ale przecież jeszcze riperzy nie są zniszczeni ja muszę ich znaleźć i zniszczyć jakoś tak. Trzeba może ich zatrzymać? ja ma stopnem. Może chodzi o to, że no nie wiem, może on później pójdzie rocz, może on, może on się wyrwie z pod tego, wiesz, odejdzie z szept, z ze spektrów i pójdzie po prostu działać pod przykryciem, jako wiesz, samotnie szukać tych, tych, tych ripeł, żeby ich załatwić. I może dlatego wiesz, Rada odgłasza, że on, ludzie ogłaszają, że on zginął, żeby wiesz, uniknąć że się może tak. No, to jest przykrywka, że... no nie. No właśnie, uniknąć ale. Uniknąć jakiegoś tam skandalu, że za pierwszy Human Spectrum wziął i spier. No właśnie, wiem? ale tu też jest też ta kwestia taka no, wręcz kontrowersyjna. Czyli ten GET z, z, z logo. Jak, jak, a mnie to wygląda jak GET w zbroi z N7. Mm -hmm. Sorry. co to oznacza w tym, tym, tym, tym, tym momencie, no nie? Że oznacza, że albo z, y, tutaj to jest jakiś, nie wiem, trofeum, które nosi na klacie ten GET, albo to jest wręcz jakiś dziwny sojusz przeciwko jakąś wspólnemu złomu. To już to, to, to takie są znane już już, już, już w wing Commanderze. Ja bym bardzo chciał i poszukam sobie właśnie takiego, takiego zmontowanego filmu z wszystkich właśnie ser przerywnikowych z tej, z tej gry. Chciałbym to obejrzeć. Trójki. Dlatego, że nie miałem też teraz na przykład ochoty i, i, i siły chyba jakiejś takiej wewnętrznej, żeby przechodzić Wing Commandera. Dlatego, że ta gra jest po prostu już zbyt archaiczna. Znaczy powiem ci szczerze. Znaczy wiesz co, jeden, trójkę, czwórkę. Nie wiem, ja generalnie jestem ogromnym, gigantycznym fanem tej gry. Yy. No bo to science fiction, no to się przyznań, I że to... powiem, No tak, no i powiem ci szczerze, że Mamium jeszcze, to jest jedyna rzecz, którą jeszcze zachowałem ze wszystkich swoich starych gier, czy ja nie wyrzuciłem. No dobra, to i Deus Ex. Mhm. E, no jeszcze trójka. No jeszcze no dobra, no może nie tylko to, ale parę innych. Mhm. Nawet e... niedawno pamiętasz, jak, jak, jak zainteresowaliśmy się PSP-a, to było już za dwa lata temu chyba. Już nie tak. pamiętam dokładnie. To y, powstała ta możliwość odpalania gier z PSX-a. I kupiłeś tak, sobie tak, nawet to właśnie to, wersję jest, na PSX. Odpali, I odpaliłem czwórkę. Mhm. Tylko że jeszcze nie, potem już mi się potem nie, nie, nie przerobiłem zmiany płyty e, na, na, na kolejną, wiesz? Wiesz, kiedy tam działał. bo D4 na PSX wychodzi na trzech płytach. Na czterech płytach, nie? Mhm. I generalnie wiesz, zrobiłem obraz z tej, tej pierwszej, z wszystkich czterech. I udało mi się przejść do. Wiesz, udało mi się dojść do do zmiany płyty, On potem każe zmienić płytę i za chwilę. Nie, nie, jakoś, nie miałem coś z tym zająć, no. Najpierw spróbowałem, próbowałem, potem przestałem to czytać, nawet jak się to robi Olałem mm -hmm. no. Ale co, człowiek się ciężko się grało nada, na, na pod... Muszę przyznać, że wszystko się grało na, na tym i tak. Czyli na co, jak, raz... jak myślisz, kiedy, kiedy to? Pojawiła się już data jakaś premiery? To w tym roku chyba ma wyjść, nie? Mass effect. Hmm, chyba, nie wiem, dałby się na koniec tego roku? No hmm. też trzeba nie skorygować, nie, no, ale nasi, no, cienicy, to to którzy tak, są to zainteresowani mass effectem, na pewno sobie już to sprawdzili. No a czyli co to jest, to jest gra, na którym czekamy, nie? No na pewno. Zdecydowanie. No i dobrze, no, ja proponuję w tym optymistycznym akcentem yy, zakończyć yy, 62 odcinek. Nie było tym razem o, yy, powiedzmy segmentu o grach, w których ostatnio graliśmy ze względu na to, że yy, ja kończyłem rezydenta piątkę, a dopiero zacząłem grać w, yy, w Necrovision i Resistant Retribution na PSP, więc Aha. na razie moje takie doświadczenie jest... Yy, Średnio ciekawe, więc ale nie chcę się wypowiadać nie, nie, nie, nie poglądać. Ja, ja się przyznam bez bicia Nawet nie wiem gdzie jest moje PlayStation PSP <laughs> Zginęło. Ale ostatnio nie chyba wiem, odpalałeś je, bo jakoś miałeś jakiś miałeś zestaw, jakiś minigierek sobie kupowałeś, więc jeszcze. jeszcze parę miesięcy temu przynajmniej żyło. Nie, nie ale gdzieś jest, nie, ja po prostu nie wiem gdzie jest po przeprowadzce, wiesz. Mhm. No właśnie, a, a druga sprawa, że Piotka nie ma z nami. I ty, Bernardzie, miałeś teraz przeprowadzkę, która zaoporowała... Ja się, szczęśliwie, ja się szczęśliwie przeprowadziłem, czas. skończyłem dzisiaj. No. Więc hmm. za tydzień, jak będziemy nagrywać, to prawdopodobnie już będzie to bardziej tradycyjnym stylu z segmentem w co ostatnio graliśmy, plus jakiś temat i mam nadzieję, że, że być, może w komplecie być może rzeczywiście się pojemy. Co tam, Bernardzie? Być może... Być może, być może... Być może widzenia... coś pogram. O, o to mi chodziło, że być tak. może coś pogram do tego czasu. Czyli do usłyszenia za tydzień, wchodźcie na naszą stronę www. I zapraszamy na Fantasmagierę Fantastyczną, które niedługo. Tak, kolejny odcinek, nie wiadomo kiedy, ale na pewno będzie. W tym tygodniu na pewno. Tak. Bo tak, staram się tydzień, przynajmniej raz na dwa tygodnie, żeby było odcinek. Przynajmniej raz na dwa miesiące jest raz na że teraz... tydzień. Nie, jest częściej, nie pierdolę, przepraszam, nie jest częściej. <laughs> ale nie, jak wiesz miesiące. co mi chodzi, że jak raz na dwa miesiące wychodzą dwa odcinki, tydzień po tygodniu, rozumiesz o co mi chodzi. Tak, tak. No, tak. Więc... A ten a teraz akurat się skończył Pyrkon w, w Poznaniu. A Gareth więc... był na Pyrkonie. To nie współorganizatorem. Także generalnie o, to będzie no, zakazana planeta przecież i, i druga era on jest członkiem obu tych organizacji zbrodniczych. Czyli będzie ciekawie. W związku z czym no właśnie, to... właśnie będzie, będzie, będzie Pyrkonowy podcast, a następny będzie o horrorze. W każdym razie www.fantasmagieria.net Wejdźcie na stronę, komentujcie słuchajcie naszych podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.